Witam moich szanownych, wiernych słuchaczy w cyklicznej, co czteroletniej audycji. Tym razem wydanie specjalne, można by rzec ekstra, z przyczyn oczywiście niezależnych. Do tego wydanie poprawione, bo za pierwszym razem nie udało się uzyskać satysfakcjonującego wyniku. Wybory, jak wiadomo, za nami. Lepsza przyszłość przed nami. Tak, daleko przed nami. Oj, bardzo daleko przed nami ta lepsza przyszłość jest. A to za sprawą demokracji. Polskiej demokracji, w której to ponoć większość ma rację, a wygrywa mniejszość. A jeszcze inna mniejszość ma świadomość tego, co w ogóle się dzieje, ale oni stanowią mały odsetek społeczeństwa, więc dzisiaj nie będziemy się nimi zajmować. No ale wróćmy do wyników wyrobów, w których to wyrobiliśmy sobie nowego prezydenta, pana, panią Bronisława Marię, bo to dokładnie nie wiadomo. Ale zostawmy metrykę głowy państwa w spokoju. Wygrała zdecydowana mniejszość Polaków, bo większość nie zagłosowała na tego kandydata kandydatkę. W sprawie 40 milionowego państwa aż 9 milionów oddało swój głos na Pana Panią K. A trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie było opcji wyboru innej niż zły i gorszy. Na szczęście wyborcy jak zwykle nie zawiedli i oddali swoje cenne głosy na jakże dobrze nam wszystkim znane mniejsze zło. No i dzięki temu szlachetnemu poparciu społeczeństwa wygrał pan, pani Bronisław Maria, co daje nam obraz realiów w kraju nad Wisłą, w kraju, gdzie koryto zawsze jest pełne, a ostatnio nawet jest pełniejsze. Jeszcze nigdy dotąd w dziejach Rzeczpospolitej Ludowej koryto nie było tak pełne, za co nasi wspaniali politycy na pewno podziękują swym wyborcom, dzięki którym mogą sobie niezmiennie od lat z tego koryta korzystać i przy okazji je wciąż powiększać. Robią to oczywiście wyłącznie z politycznych względów, dbając o dobro wszystkich a dokładniej wszystkich tych, co mają przepustkę na wiejską. Wyborcy w zamian dostali kiełbasę. Wyborczą kiełbasę. Choć czasem nie dla psa kiełbasa No dobrze, a co jeszcze poza podziękowaniami mogą nam dać politycy za to ufundowane z naszych podatków korytko? No mogą nam w modę dać, mogą dać, więc jeśli ja już lepiej zamknę, zgaszę światło i wyjadę bo na zmiany w kraju szans już chyba brak. No bo skoro ludzie boją się zagłosować na zmiany, albo jak teraz idą ślepo poprzeć swym głosem kandydata, kandydatkę, którego, której nie chcą i na którego, którą wcześniej nie głosowali, to o czym by mówić? Swoją drogą ciekawe, jaka byłaby frekwencja wyborcza z listą jednego kandydata do wyboru. Bytnie nadal obywatele spełniliby rzetelnie swój obywatelski obowiązek. No cóż, aili wyterci, sięgna się z wami mały żuczek.